Źródło kreacji. Epizod 31. Witam serdecznie w kolejnym źródle kreacji. Mówi Thomas Lee. Jest to epizod 31. Po długim czasie, wydawałoby się, już nawet nie pamiętam, kiedy nagrywałem 30 odcinek. Kopelars, chciałby się powiedzieć. Kopelarz. Hmm. Dużo czasu. A i dużo zmian. Dużo zmian nadeszło. Stąd, zanim przejdę do konkretnego zagadnienia dzisiejszego epizodu źródła kreacji, chciałbym słowem wstępu podsumować czy przedstawić tobie jedną ze zmian głównych dotyczących prawa przyciągania czy sekretu w moim życiu. Jest to jednocześnie zmiana, która od tej chwili będzie odnajdywała swoje praktyczne zastosowanie w każdym z następnych epizodów źródła źródłach kreacji, jak i zacząłem ją już tak naprawdę wdrażać wcześniej w różnorakich moich artykułach, tekstach. Hmm. jakaż to zmiana? Zmiana jest, wydawałoby się drobna, ale tak naprawdę bardzo znacząca. Zaczęło się od tego, iż podczas jednej z moich sesji medytacyjnych, hmm, sesji tak zwanej modlitwy afirmacyjnej, Otrzymałem taką inspirację, żeby zaprojektować dla źródła kreacji, dla sekretów w praktyce nowe logo. Hmm. Miałem taki dosyć wyraźny przekaz, dość wyraźne odczucie, że co powinno być logo w pastelowych, ciepłych barwach, takie pogodne, optymistyczne, przyjazne, pozytywne. Nie miałem wizji konkretnej kształtu tego loga, ale w tamtej inspiracji dominowało przede wszystkim właśnie to odczucie pastelowych barw i tej całej przyjazności z nimi ściśle związanej. Zawsze pastele kojarzyły mi się właśnie z taką jakąś pogodą, pozytywizmem. Hmm. I tak w którymś punkcie czasu ta inspiracja doprowadziła mnie do tego, iż owe logo zaprojektowałem. Ale w międzyczasie okazało się, że tak naprawdę w tamtej wizji nie chodzi tylko o logo. Że logo tak naprawdę jest tylko wierzchołkiem góry. Że tak naprawdę chodzi o zmianę całej koncepcji sekretów w praktyce. Nazewnictwa. Nomenklatury. Tytułu. Hmm. Dlatego, że jeżeli jeszcze bardziej miałbym cofnąć się w czasie, dużo bardziej, to jeszcze w czasie rozwijania projektu sekretu w praktyce, kiedy jeszcze funkcjonowało tętniło życiem forum nasze. Hmm, zdałem sobie sprawę, stosując sekret w moim życiu, iż sekret stał się dla mnie czymś znacznie więcej niż tylko niż tylko takim punktowym narzędziem, które stosuje się, po które sięgasz okazjonalnie, znajdując w swoim życiu trochę czasu na wyciszenie, na koncentrację i na przykład decydujesz się powizualizować hmm. i tak od czasu do czasu napędzasz tą sekretową maszynerię a większość czasu po prostu żyjesz będąc zajętym czy zajętą swoimi własnymi sprawami tylko od czasu do czasu jak rodzynki w cieście umieszczasz w swoim życiu różnorakie praktyki sekretowe w zależności od gustu to może być wspomniana wizualizacja, to może być praktyka z wodą, kiedy chcesz natknąć spożywane napoje różnorakimi pozytywnymi uczuciami, czy własnymi intencjami. Hmm. Szeroki temat sam w sobie. Praktyka afirmacyjna. Hmm. Trochę tego by się znalazło. Co tak naprawdę można robić? W jaki sposób praktykować sekret? Hmm. Ale jeżeli cofniemy się do tej całej praktyki, kompleksowej praktyki prawa przyciągania, odnajdziemy tam, przypomnijmy sobie, iż jest sporo wskazówek dotyczących również sposobu myślenia. Takie wydawałoby się trywialne, chociażby Skupianie się na pozytywach, na dobrych stronach czegoś, zamiast zniechęcać się, frustrować, irytować, oddawać się rozdrażnieniu, złości, stresowi, to przynajmniej, żebyśmy się starali koncentrować na pozytywnej stronie życia, tak najogólniej mówiąc. Hmm. Żebyśmy się starali we wszystkim wokół doszukiwać jakichś pozytywów. Jakichś dobrych stron. Aż do takiego stopnia, jeżeli czujemy się silni lub ambitni i chcielibyśmy naszą praktykę sekretową rozbudować jeszcze bardziej, żeby maksymalnie działała na naszą korzyść, to możemy wręcz to rozwinąć i możemy obrać takie spojrzenie na życie, na wszechświat, w którym żyjemy, że cały ten wszechświat nam sprzyja, że jest naszym przyjacielem, że nie jest naszym wrogiem, który chce nam dokopać, żeby ciągle było pod górkę, że nawet nie jest obiektywny, bezstronny. Tylko wręcz przeciwnie, że jest hmm, przyjazny. Einstein takie kluczowe pytanie, kiedyś zadał. Czy to przyjazny wszechświat? inspirując tym samym do takiego zastanowienia się. Odpowiedź na to pytanie wiele implikuje. Czy to przyjazny Wszechświat? Jak może wpływać na nasze życie? Takie podejście, kiedy z automatu będziemy uważali, już nawet na podświadomym poziomie, że świat jest przyjazny, Wszechświat jest przyjazny. Ale żeby to nie brzmiało aż tak abstrakcyjnie i ogólnikowo, to można to skonkretyzować. Do mnie osobiście znacznie bardziej przemawia co innego niż takie ogólnikowe stwierdzenie, że można sobie obrać pogląd, iż Wszechświat jest przyjazny. Mianowicie, do mnie przemawia takie podejście, taka postawa, aby we wszystkim w życiu doszukiwać się, że to coś działa na naszą korzyść. W tym przypadku na moją korzyść. Czyli oczywiście jest szereg rzeczy, które działają na moją korzyść w sposób oczywisty. To będą wszystkie pozytywy, wszystkie rzeczy, które sprawiają mi radość, które mnie kręcą, które dają mi entuzjazm. Różnorakie pozytywne zbiegi okoliczności, miłe niespodzianki. To wszystko w oczywisty sposób mi sprzyja. Ale obok tego potrafią od czasu do czasu zdarzać się rzeczy, względem których Pierwszą reakcją może być właśnie wspomniana frustracja, irytacja, złość, zniechęcenie, rozdrażnienie i tak i tym podobne. Są, czy potrafią być, zdarzać się występować takie rzeczy, takie zdarzenia, incydenty względem których pierwszą reakcją z automatu może być właśnie taka złość, zdenerwowanie. Szereg, szereg takich, hmm, nazwijmy to umownie, w cudzysłowie negatywnych stanów emocjonalnych. I teraz klucz tkwi w tym, cała siła tej sekretowej praktyki tkwi w tym, aby przede wszystkim do tych rzeczy mieć takie właśnie podejście, aby doszukiwać się w nich, że te rzeczy również w nie mniejszym stopniu niż wszelkie pozytywy, że te rzeczy również działają na naszą korzyść, że posiadają jakieś drugie dno, którego w tej chwili może nie dostrzegamy jeszcze. To jest ten Klucz. Słowo klucz. Jeszcze. Ale że tak naprawdę to drugie dno istnieje. Może nie poznamy w ogóle, na czym polegała pozytywna rola tej rzeczy w naszym życiu. Ale w większości przypadków ośmielę się twierdzić, że to jest przed nami prędzej czy później odkrywane. Ja do notatek do tego odcinka dołączę linki do tekstów, w których opisuję szerzej to zagadnienie. To jest jednocześnie jedna z takich rzeczy, których cały czas się uczę i w których obrębie cały czas się doskonale, dlatego że to jest dosyć hmm, ambitne, przyznam. To jest dosyć ambitne. Ale myślę, że jest to całkowicie możliwe, żeby skutecznie, efektywnie nabrać w końcu takiej postawy na Amen, która może sprawić, że hmm. uniezależnie się od tych wszystkich negatywnych emocji, tak czy owak nie warto się denerwować, złościć, frustrować i tak dalej, bo jak wiemy, wszystko to jest rodzajem sygnału, który, który emitujemy i, i ok, w którymś momencie ochłoniemy, w którymś momencie nam przejdzie, ale sygnał został wyemitowany. Więc hmm, w jakiś sposób to będzie grało rolę w naszym osobistym, prywatnym przyciąganiu. To, że pozwoliliśmy sobie wyemitować złość, irytację, frustrację, zdenerwowanie, stres może, zniechęcenie nawet. Pamiętasz tą roślinkę? Świetnie, metaforycznie przedstawiony temat w filmie Sekret, jak James Ray opowiada tej roślince, która właśnie co chce wykiełkować, właśnie, właśnie już niemalże wzbiła się ponad powierzchnię ziemi, ale my gdzieś tam ją przydeftujemy, deftamy naszym własnym zniechęceniem na przykład. Taki prosty obrazek, ale jakże prawdziwy. Przypomina mi się taka anegdotka, którą opowiadał Bruce Moen o afirmacjach. Jak on spogląda na afirmacje. Bruce Moen to jest taki spokojny mężczyzna, który zajmuje się, jest inżynierem z zawodu, a tak bardziej prywatnie para się tak zwanym OBI. Out of Body Experience. Doświadczenia poza cielesne. Tak brzmi. Science fiction. Ale to jest w ogóle osobny temat. Szeroki, szeroki. Tak czy owak. Jedną z rzeczy, którą stosuje Bruce w swoim życiu są afirmacje doskonale nam znane, a każdy, kto chce stosować afirmacje, powinien znać jakiś zestaw bazowych reguł nimi rządzących, czyli generalnie jak tworzyć dobre afirmacje, jak dobrze afirmować i, i tak dalej z tym podobne. I teraz jeżeli chodzi o podejście Brusa do afirmacji, to on opowiadał że mógłby sobie na przykład afirmować zakup nowego samochodu, całkowicie nowego salonu od dealera a jednocześnie oczywiście mógłby mieć wątpliwości jakąś część niedowierzania, że, że to jest real. I ono powiada, że w którymś momencie mogłoby to wyglądać w ten sposób, że mógłby nawet pójść do tego dealera i próbować na przykład albo kupić, albo uzyskać ten samochód w jakiś sposób, może, może ratalnie, czy co. I ten dealer może się nie zgodzić. Może na przykład jakieś tam warunki na kończe brusa mogą być niewystarczające, niewystarczający przychód. Czy co tam jeszcze? I brus mówi, że w tym momencie część osób zinterpretuje to, że jego afirmacja pozyskania samochodu od dealera okazała się nieskuteczna. Podczas kiedy on do tego poschodzi w ten sposób, że było zupełnie odwrotnie, że afirmacja jest skuteczna jak najbardziej. Dlatego, że zamanifestowało mu się coś. Owszem, nie była to ta część z samochodem, ale była to ta część z wątpliwościami i niedowierzaniem. to właśnie jego wątpliwości i niedowierzanie się zamanifestowały całkowicie efektywnie. Więc efekt, rezultat tego doświadczenia jest taki, <śmiech> przepraszam, można wyciągnąć z tego taki generalny wniosek, interpretując to doświadczenie, że wszystko się manifestuje. Wszystko działa sprawnie. A jeżeli działa sprawnie, to znaczy, że równie dobrze zamanifestuje się nasza wiara w coś, jak nasze wątpliwości. Pytanie tylko ile, czemu będziemy dawać swej uwagi? Co będzie dominowało w naszej transmisji, że tak powiem. I warto pamiętać, że nasza transmisja nie ma miejsca tylko wtedy, kiedy siadamy i wizualizujemy. Nie ma miejsca tylko wtedy, kiedy koncentrujemy się na naszych własnych afirmacjach. Ale nasza własna transmisja, czy emisja sygnału, jakkolwiek to określimy w przestrzeń, ma miejsce cały czas. To jest ten klucz, jeden z kluczy. Jedna z kluczowych informacji w praktyce prawa przyciągania. Iż nasz wkład, nasza rola, to co my mamy do zrobienia w praktyce tegoż prawa przyciągania. To trwa cały czas. Stety lub niestety, to nie działa w ten sposób, że możemy to wyizolować i zajmować się tym tylko wtedy, kiedy chcemy świadomie. Kiedy mamy najodpowiedniejszy stan ducha, kiedy mamy ciszę i spokój wokół, kiedy nikt nam przeszkadzać nie będzie. Owszem, wtedy są świetne okazje do tego, żeby stuningować naszą praktykę sekretu, żeby dorzucić do piesa. <gry> tak. Wtedy są świetne okazje ku temu, które zdecydowanie warto wykorzystywać. Bo to jest za każdym razem niezmierny power. Doładowanie. Duże doładowanie. Kiedy mamy świetne warunki, jak najbardziej sprzyjające, zarówno w kwestii własnego samopoczucia, fizycznego, nastrojowego, jak i w kwestii warunków zewnętrznych, że mamy tą wspomnianą ciszę, spokój, warunki do pełnej koncentracji. Warto zdecydowanie wykorzystywać takie sytuacje, warto o nie zabiegać, warto je sobie organizować, bo to są świetne doładowania. Ale z drugiej strony, bardzo, bardzo, bardzo wskazanym, wysoce wskazanym jest, Abyś pamiętał, czy pamiętała, że Twoja emisja, Twój komunikat pod tytułem czego Ty chcesz, co Ty chcesz uzyskać lub uzyskiwać, cała ta emisja, cała transmisja z Ciebie ma miejsce cały czas. Cały czas. Może zaskakujące, ale również wtedy, kiedy śpisz. Dlatego tak ważnym jest, w jakim stanie zasypiasz. Co robisz zasypiając? Bo znamy taki motyw, iż można się zadręczać we własnych myślach, nawet wtedy, kiedy leżysz w łóżku i zasypiasz. Mogą Ci chodzić po głowie różnorakie myśli, które będą Cię dręczyć, męczyć tak długo, aż w końcu nie zaśniesz. Ale teraz przypomnij sobie, że tak naprawdę to, że jakaś myśl pojawia się w Twojej głowie, to nie obliguje Cię do tego, żeby się nią zajmować. To wcale nie obliguje Cię z automatu do tego, żeby dawać uwagę tej konkretnej myśli. Ty masz wybór, w co będziesz inwestować własną uwagę? Z względem jakichkolwiek myśli w Twojej głowie, tak umownie to nazwijmy, tak naprawdę jedyna rzecz, którą możesz robić, to być świadomym. Świadomą. To jest ta najbardziej esencjonalna rzecz, którą możesz robić z względem własnych myśli. Być ich świadomym czy świadomą. I. W momencie, kiedy uświadamiasz sobie istnienie jakiejś konkretnej myśli, to dalej masz wybór albo zainwestować uwagę w tę myśl, albo zignorować ją. I myśli są świetnym przykładem, który mamy na wyciągnięcie ręki non-stop. Na działanie prawa przyciągania, na działanie prawa uwagi. Tak naprawdę, tak bym mógł to nazwać, że egzystuje to, czemu dajesz swoją uwagę. A czym więcej ten, tej uwagi dajesz czemuś, tym bardziej to coś jest żywotne w twoim życiu, tym bardziej się rozrasta, rozprzestrzenia, nabiera mocy, trwałości. z Samymi myślami w ten sposób jest. Jeżeli jakąś myśl, zrób sobie eksperyment w życiu, który będzie wyglądał w ten sposób, że wybierz myśli, które uważasz, że nie są absolutnie warte Twojej uwagi, a które od czasu do czasu do Ciebie powracają. Oraz z drugiej strony wybierz jakieś przykłady myśli, które bardzo są warte Twojej uwagi. Uważasz, że są dla Ciebie bardzo sprzyjające, że jest bardzo wartościowym myślenie o tym. Wybierz to i tak. Te. I teraz, za każdym razem, kiedy uświadomisz sobie, że te niewarte uwagi twojej myśli pojawiły się właśnie w twoim umyśle, ignoruj je. Nie wchodź z nimi w żaden dialog. Nie dyskutuj z nimi. Po prostu, kiedy tylko rozpoznasz je na horyzoncie swojej świadomości, odwróć od nich wzrok. Masz taką moc, gdyż, powtórzę, Sama tylko obecność jakiejkolwiek myśli w Twojej świadomości nie ma żadnej mocy, żadnej, aby zmusić Cię, byś dał czy dała tej myśli swoją uwagę. Byś dawał, dawała swoją uwagę tej myśli. Sama obecność tej myśli nic nie może wskórać. Myśli są w związku z tym bezbronne i bezmocy. Są jak takie baloniki nienadmuchane, które sobie lewitują w powietrzu przed tobą i dopraszają się atencji. Ale po który z tych baloników sięgniesz, to jest Twój wybór. I. Hmm. Jeżeli nie sięgniesz po balonik, po myśl, to nic się nie stanie. Może co najwyżej ona będzie próbowała się bardziej natarczywie nieco dopraszać o, o to, żeby inwestować tą uwagę w nią, ale uwierz, bez twojej świadomej uwagi ta myśl sama się nie rozrośnie. Nie ma takiej mocy. Gdyż Myśli nie myślą się same, że tak powiem. Myśli się pojawiają i mogą się rozrastać tylko wtedy, kiedy dajesz swoją uwagę tym myślom. Kierujesz swój wewnętrzny wzrok w ich kierunku i zaczynasz wchodzić z nimi w dialog. Zaczynasz je zgłębiać. Zaczynasz się im przyglądać szczególniej. I wtedy co się dzieje? To właśnie taka myśl się wówczas rozrasta. Przybliża. Widzisz więcej w tej myśli. Widzisz więcej aspektów. Ona się prawdopodobnie będzie rozmnażać, poszerzać, pogłębiać. Tak. Wtedy się cały świat robi z tej jednej myśli. I wchodzisz... W wielki dialog. I być może przepływasz wtedy sobie swobodnie, elastycznie, z jednej myśli w drugą. Hmm. Ale kluczem jest wiedzieć, że trasa tej wędrówki zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Że nie jesteś wskazany lub wskazana na to, jakie myśli Ci przychodzą do głowy. Tylko możesz przejąć stery tego procesu i wykorzystać już własne myśli jako skuteczne ziarna Twojej transmisji prawa przeciągania. Jako skuteczne paliwo wysokiej jakości. Takie, które składa się nie z wszystkiego jak leci, tylko z najwartościowszych komponentów. A te najwartościowsze przecież potrafisz świadomie dobierać. Wiesz doskonale, które z myśli tobie sprzyjają, które z poglądów tobie sprzyjają. Wiesz doskonale, z którymi myślami czujesz się dobrze. Wiesz dobrze, o czym myślenie sprawia ci przyjemność. Tak jak i równie prawdopodobnie dobrze wiesz, jakie myśli cię drażnią. Jakie myśli Cię zniechęcają? Znasz dobrze, prawdopodobnie, w jaki sposób można wejść w dialog w, dialog w swojej własnej głowie, który będzie Ci potrzeptywał ciągle jakieś zniechęcenia. Będzie ciągle sabotował. Ciągle będzie mówił, ale, no wiesz, ale, ale, ale, ale, ty sobie to wszystko wmawiasz. Na przykład. Tak naprawdę jest i tutaj leci cała tyrada. Głos rozsądku? A może diabełek? Hmm. Mamy zawsze wybór, w którym kierunku pójść. Może... Jesteśmy bujającymi w obłokach, może z głową w chmurach, ale z drugiej strony, hmm, trzeba by na pewno. Jeżeli przykuć się do ziemi tylko po to, żeby uznać się za dojrzałego, rozsądnego człowieka, zdroworozsądkowego, to jak daleko zalecimy przykuć do gruntu? Owszem, będziemy podręcznikowo spełniać oczekiwania innych ludzi względem nas samych. Ale niewiele ponadto, o ile cokolwiek. A przecież życie jest Twoje. Nie innych ludzi, tylko Twoje. I to, ile od tego życia będziesz otrzymywać, zależy od Ciebie. Jeżeli nie będziesz oczekiwać nawet, pewnych rzeczy, to jaką możesz mieć szansę, że ta rzecz do ciebie przyjdzie, skoro nawet nie śmiesz jej oczekiwać. Amerykanie mają taki, jeden z takich modnych poglądów, czy nawet nie poglądów, co postaw think big. Czyli jakby to przetłumaczyć w wolnym tłumaczeniu, można by to przełożyć Myśl na wielki sposób. Czyli śmiało sięgaj po spektakularne wizje. W jaki sposób odpowiadasz sobie na pytanie na ile zasługuję w życiu? Czy tylko na trochę więcej? Czy w ogóle zasługujesz na coś specjalnego? A może wcale nie jesteś nikim szczególnym. Jak to jest? Jak może życie traktować Cię w szczególny sposób, jeżeli Ty sam, sama nie traktujesz siebie adekwatnie? Jak myślisz, ile może otrzymywać od życia szara istota ludzka, która sama siebie niespecjalnie ceni, Uważasz, że niewiele w niej właściwie takiego specjalnego jest? Wiesz, możesz podejść do tego, że Wszechświat Cię kocha w taki sposób, że Wszechświat Cię kocha, czy Bóg, jeżeli w Twoim systemie światopoglądowym znajduje się pojęcie Boga. Ale z drugiej strony, czy naprawdę uważasz, że zasługujesz na tą miłość? Pomyśl o bezwarunkowej miłości, że Bóg czy wszechświat może Cię kochać bezgraniczną, bezwarunkową miłością, ale nie za coś, tylko właśnie tak jak sama nazwa mówi bezwarunkowo. Trochę trudno może sobie to wyobrazić, ale spróbuj. Pomyśl, jakie mogą być tego konsekwencje. Pomyśl, gdzie znajduje się słabe ogniwo w takim obrazku. Jeżeli przyjąć do wiadomości, że Bóg czy Wszechświat kocha Cię bezgranicznie i bezwarunkowo, to gdzie znajduje się słabe ogniwo? Bo moim zdaniem słabe ogniwo znajduje się, czy może znajdować się już tylko w Tobie? Czy we mnie? Na przykład... Ja mogę uważać, o być świadomie, że ja nie zasługuję na taką miłość. Mogę uważać, że na taką miłość może zasługiwać tylko i wyłącznie osoba, która jest jakaś niesamowita, słachetna, jakiś, jakiś horrendalny model bohatera, jakaś gwiazda. Ktoś, kto nie wiadomo, ile w życiu zrobił, nie wiadomo, ile dokonał. Dobrych uczynków. A może jakiś święty. Tak, taka osoba faktycznie mogłaby zasługiwać na bezgraniczną, bezwarunkową miłość wszechświata czy Boga. Ale ja... Pomyśl, czy takie coś pojawia się w twoim myśle, kiedy Pomyślisz sobie o takiej perspektywie, że może być kochany czy kochana bezwarunkowo i bezgranicznie przez wszechświat czy Boga? Czy czujesz się godnym, godną tej miłości? Czy na nią zasługujesz? To przypomnę tobie taką prostą kwestię, że na bezwarunkową miłość nie można sobie zasłużyć. Ani nawet nie trzeba widzisz, moim zdaniem miłość można praktykować w takiej zubożonej, ograniczonej formie która prawdę mówiąc wydaje mi się bardziej imitacją miłości niż miłością prawdziwą i ta imitacja miłości to jest uczucie, które przychodzi za coś i kocham ją bo ma piękne, lazurowe oczy w których kryje się głębia oceanu Kocham ją za zapach za to jak pachnie za to jak się porusza bo kocham jego bo jest tak bardzo inteligentny bystry elokwentny ma taką świetną nawikę niepokojąco duża część ludzi kocha za coś podczas kiedy moim zdaniem miłość prawdziwa jest miłością bezwarunkową kocham Cię Takim, taką, jakim, jaką jesteś. Ale nie za to, że takim, taką jesteś. Nie tylko wtedy, kiedy się uśmiechasz, nie tylko wtedy, kiedy ładnie wyglądasz, nie tylko wtedy, kiedy wszystko się Tobie udaje. Ale zawsze. Mnie zawsze fascynował ten koncept, kiedy mi mówiono, że Bóg mnie kocha, że Bóg właściwie kocha wszystkich, że tu nie jestem żadnym wyjątkiem. Ale tak po głębszym namyśle mnie to zawsze notorycznie fascynowało, że Bóg potrafi kochać człowieka. Bezwarunkowo. to hmm, o czym to świadczy? Też może się okazać, że nie do końca prostym jest, żeby to objąć umysłem. Ja tylko przypominam, że ciągle nie jest ważne nazewnictwo, czy będziemy mówili o Bogu, czy o wszechświecie. Pamiętaj o tym. Czy o wszechświadomości. Ja osobiście na przykład preferuję termin wszechświat, czy wszechświadomość ale to jest tak naprawdę bez znaczenia. Możesz mówić o przestrzeni, o świadomej przestrzeni. Obojętne. Bóg to jest tylko jedna z nas. Swoją drogą, to jest zawsze, może to esencjonalnie moglibyśmy sprowadzić do tego, czy to, co stoi za prawem przyciągania, jest świadome, czy nie. Bo tak, Mówimy o prawie przyciągania, mówimy o sekrecie i mówimy, mówiąc o tym prawie przyciągania, generalnie wszyscy wiemy, że chodzi nam o jakiś mechanizm, który gdzieś w tle sobie działa, którego my nie widzimy trybików dokładnie, ale zakładamy, że istnieje i zakładamy, że funkcjonuje. I teraz pytanie, czy podejdziemy do tego mechanizmu, że to jest bezduszny mechanizm? Coś całkowicie mechanicznego, że to nie jest żywe, to jest po prostu bezduszne, to po prostu działa. Czy może podejdziemy do tego na zasadzie, że to działa i jednocześnie jest świadome? Hmm. Czyli, że no to wtedy nie będzie tylko czyste prawo, tak jak grawitacja, ale to będzie jeszcze jakiś hmm, jakieś natchnione prawo. Coś natchnionego świadomością. Trochę tak jak my. Jesteśmy hmm, robotami, którymi się tylko wydaje, że jesteśmy świadomi. A tak naprawdę wszystko to są pierwiastki chemiczne procesy biochemiczne w naszych ciałach, złudzenie świadomości, to wszystko jakieś efekty w naszym mózgu powstają. Iluzja, a tak naprawdę jesteśmy po prostu grudkami materii, bardzo przekonującymi, ale tak naprawdę grudkami materii i nic tym więcej nie ma. Czy jednak coś jest? Ha? Jak to jest? Jest czy nie ma? Jest coś w nas, czy nie? Hmm. no tak jak, kiedy pomyśleć o prawie przyciągania, że na przykład pozytywna myśl przyciąga jakieś pozytywne zdarzenia czy naprawdę to tak pasuje do czysto fizycznego modelu, mechanicznego hmm. no ale mniejsza o to, w tym kierunku nie idźmy teraz Wróćmy do, do punktu, w którym mówiłem, że transmisja nasza, emisja ma miejsce cały czas. Również kiedyś pisz. Dlatego mówiłem, że jest istotnym w jakim stanie się kładziesz do łóżka i zasypiasz. Co robisz? Mówiłem o tych myślach, które mogą Cię zadręczać i mówiłem o tym, że tak nie musi być, że Ty masz wpływ na to, masz wybór widzisz myśl, rozpoznajesz myśl w swoim umyśle, w przestrzeni swojej świadomości, która nie jest godna twojej uwagi, którą wiesz, że ona tobie nie służy to twoja naturalna reakcja, możliwie najbardziej błyskawiczna, najbardziej sprzyjająca dla ciebie powinna być taka, że odwracasz wzrok od tej myśli, nie dajesz jej w ogóle uwagi bo nie chcesz się truć i nie chcesz się sabotować. Nie chcesz wyrządzać sobie krzywdy. Nie chcesz. Kto chce sobie to robić? Kto chce sobie dokopywać? No świetny komunikat dla świata, czego chcemy od życia, jeżeli sami siebie dokopujemy. Sobie. Hmm. Więc, kiedy rozpoznajesz myśl sobie nieprzychylną, Odwracasz od niej wzrok. Nie dajesz jej więcej uwagi i patrzysz w przestrzeń swoim wewnętrznym wzrokiem, szukając, czy wręcz przywołując własną intencją jakąś myśl tej uwagi godną, wartościową, sprzyjającą. Znasz takie myśli. Wiesz, o czym myślenie może Tobie przyjemność sprawiać. A jeżeli nie stać Cię na myślenie o takich myślach w danym momencie, to chociaż chociaż postaraj się nie dawać uwagi tym myślom nieprzychylnym, toksycznym, destruktywnym, zniechęcającym. W ten sposób możesz zadbać o to, żeby wejść w odpowiedni sposób w sen, w którym dominuje podświadomość Twoja, ona czymś tam będzie... Hmm. Pulsować. Będzie coś emitować. Bo świadomość nie śpi. Niemniej jednak budzisz się rano, wstajesz z łóżka i Twoja transmisja cały czas jest aktywna. Tyle, że od tej pory masz znowu stery w dłoniach w znacznie większym stopniu niż wtedy, kiedy spałeś, spałaś. No owszem, wcześniej mogło być tak, że mogłeś, mogłaś nie przywiązywać specjalnie wagi do tego, w jaki sposób myślisz na co dzień, w każdej godzinie swojego dnia, w każdej minucie, w każdej sekundzie, w każdej chwili. Ale od tej chwili możesz przywiązywać do tego wagę, wiedząc, jak ogromną wartość to ma, jaki potencjał w tym leży. Pomyśl. Praktykowanie prawa przyciągania godzinę dziennie, wizualizując, czy praktykowanie prawa przyciągania mając odpowiednią postawę, czy chociaż starając się ją mieć cały czas. Co znaczy odpowiednia postawa? Myśleć w odpowiedni sposób ale myśleć w odpowiedni sposób cały czas, a nie tylko w trakcie wizualizacji. I nie tylko zasypiając. Nie tylko wstając z łóżka, żeby sobie jakoś fajnie rozpocząć dzień. Ale cały czas. Cały czas ta emisja ma miejsce. Ha. Polecam bardzo cofnięcie się do audycji o potędze podświadomości. To jest audycja, która nazywa się Molium. Dam linka do dodatek do tego źródła kreacji, audycja Molium jest audycją teoretycznie dedykowaną literaturze, natomiast w praktyce umieszczam w niej mnóstwo również takich refleksji, również sekretowych, prawoprzyciąganiowych, przyciąganiowych, dlatego, że jestem w tym przesycony, więc nie ma innej opcji. <śmiech> więc nagrałem niedawno całą audycję odświeżoną o potędy podświadomości Józefa Murphy'ego i w tej audycji mówię wiele o właśnie tej naszej emisji transmisji, która ma miejsce non stop ja tam poruszam ten temat tejże emisji transmisji mówiąc o zasiewaniu ziarna sianiu ziarna notorycznym, nieustannym procesie zasiewania i zbierania plonów gdyż w taki świetny sposób Joseph Murphy to ujął. mi się to bardzo podobało bardzo to do mnie przemówiło jeżeli chcesz pogłębić to zagadnienie, uświadomić sobie dogłębnie, że ten proces ma miejsce cały czas i że to jest dobra wiadomość, bo możesz mieć ogromny wówczas wpływ na twój komunikat prawo przyciąganiowy, to serdecznie zapraszam do podsłuchania tej audycji. Dla mnie dosyć motywujące. I teraz dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, iż z biegiem czasu jeszcze w trakcie funkcjonowania projektu sekretu w praktyce. Zdałem sobie sprawę z tego, że praktyka prawa przyciągania nie będzie dla mnie praktyką punktową. Nie ma takiej możliwości, żeby była praktyką punktową. Że to siłą rzeczy wygląda na to, że to musi być, musi być styl życia. Że tego się nie da odseparować od całej reszty, życia, tak jak do tej pory i tylko od czasu do czasu sobie robić jakieś magiczne w cudzysłowie rytuały. Jak na przykład praktyka z wodą. Owszem, można tak do tego podejść, ale Dlaczego marnować ogrom potencjału, kiedy już wiem o jego istnieniu, kiedy wiem, że każda myśl ma znaczenie, kiedy wiem, że jeżeli będę praktykował na przykład cho choćby ten prosty schemat z myślami, nie dawać uwagi myślom niewartym tej uwagi, toksycznym, destruktywnym, zniechęcającym a dawać uwagę jak najbardziej myślom, które mi sprzyjają, myślom, które stawiają, że się dobrze czuję, że jestem przyjemnie, to prędzej czy później zauważę świetny efekt prawa przyciągania, którym będzie to, że myśli, które do tej pory były zniechęcające, one zaczną zanikać. One będą coraz rzadziej do mnie przychodzić. Coraz szybciej będzie trwało Trwała ich eliminacja, jakby. Właściwie eliminacja to jest złe słowo, bo tu nie ma żadnej walki. To jest po prostu nie daje tobie uwagi, więc przestajesz istnieć. Tylko, że tak jak powiedziałem wcześniej, na początku to może wyglądać tak, że jak nie dajesz uwagi danej myśli, która cię drażni czy gryzie, to ta myśl wydawałoby się przychodzi do ciebie bliżej i jakby walczy w drzwi, dopraszając się uwagę. Tak może wyglądać na początku. Ale ręczę za to, iż z biegiem wytrwałego praktykowania tej samej postawy ignorancji ta myśl <śmiech> przestanie to robić tak naprawdę to nie ta myśl się dobija do naszych drzwi, naszej uwagi to jest skrót myślowy tak naprawdę to naszą uwagę ciągnie do tej myśli grawitacyjnie Gdyż z automatu nie uczy się nas tutaj świadomej egzystencji czy koegzystencji z myślami własnymi. Świadomego korzystania z myśli. Przeciętna osoba myśli bezmyślnie, że tak powiem. Czyli zajmuje się myślami, jakie tylko się w jej głowie pojawiły. Można też mieć taki fałszywy pogląd, iż myśli negatywne trzeba odpierać. Trzeba z nimi walczyć, żeby zniknęły. Co jest moim zdaniem nieprawdą. Nie musisz z nimi walczyć, nie musisz z nimi ich odpierać. Nie potrzebujesz tego robić. Gdyż żadna myśl, jak już mówiłem wcześniej, nie może wejść z Tobą w dialog, nie może się rozrosnąć bez choćby odrobiny Twojej uwagi. A Twoja uwaga nie może sama polecieć w danym kierunku i się utrzymywać na nim. Bo gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? Co to niby jest? To jesteś Ty. To jest Twoja uwaga. Ty decydujesz. Ty wiesz, w jakim kierunku sytuujesz własną uwagę. Wiesz, czemu ją dajesz? Wszystko to jest Twoja rzecz, Twoja działalność, efekt Twoich działań, Twojej woli. Więc jeżeli Twoją wolą jest nie dawać więcej uwagi niewartościowym myślom, nie zasługującym na nią, potencjalnie toksycznym, potencjalnie destruktywnym, potencjalnie zniechęcającym itd. Tak to co po prostu wystarczy zrobić, to tej uwagi nie dawać. Widzisz taką myśl, rozpoznajesz i pyk, dziękuję i do niedowidzenia. do widzenia. Jeżeli notujesz takie wrażenie, że myśl się doprasza tą uwagę, w cudzysłowie, to możesz sobie powiedzieć, że to jest po prostu resztka przyzwyczajenia, że ona po prostu, że twoja uwaga wcześniej była kierowana w tym kierunku bez przeszkód pozwalałeś lub pozwalałaś sobie na to, więc jakby z automatu już odruchowo ta uwaga dalej tam leci. Ty tam jakby odruchowo patrzysz, ale to ty patrzysz. Nic cię do ciebie nie zmusza, te, nic ciebie do tego nie zmusza, więc możesz przestać to czynić. I już nie patrzeć w tym kierunku. I czym częściej będziesz praktykował tą postawę, tym będziesz częściej zauważać, że szybciej te myśli będą znikać. Jakby ich nigdy nie było, że rzadziej będą się pojawiać. Tak to działa. Świetna ilustracja działania prawa przyciągania, którą non-stop mamy pod ręką. A myśli warte naszej uwagi? Wprost przeciwnie co może zdziałać w naszym życiu, kiedy będziemy intencjonalnie i celowo jak najczęściej inwestować własną uwagę w myśli tego warte. Kiedyś <gryw> miałem bzika, hopla, jakkolwiek powiedzieć na punkcie wyobrażania sobie sytuacji, w której poznaję dziewczynę moich marzeń. Wyobrażałem to sobie Non-stop niemalże. Każdego dnia na przykład, kiedy wracałem ze szkoły do domu, non-stop o tym myślałem. Wyobrażałem sobie mnogie scenariusze, jak by to mogło wyglądać, że w idealnych dla mnie okolicznościach poznaję dziewczynę moich marzeń. Maniakalnie sobie to wyobrażałem. Z taką dziką wytrwałością. Nie robiłem tego, żeby sobie przyciągnąć tą wizję, bo jeszcze wtedy nie znałem takiego poglądu, że można sobie coś przyciągać. Po prostu lubiłem to robić. Lubiłem sobie to wyobrażać. Dawało mi to dziką jakąś taką satysfakcję, spełnienie. No okej, okay, nie mogę tego doznać na żywo. W świecie rzeczywistym no to sobie powyobrażam, bo to mogę zrobić, to przecież leży w moim zasięgu, jest na tyle realne, że ja, do, ja sam doskonale wiem, ile mi to przyjemności daje, entuzjazmu. Jak bardzo to jest przyjemne, miłe, och, miłe. Wyobrażać sobie to. No to, to robiłem non stop. Jak najczęściej się dało. I któregoś razu zostałem okropnie zderzony z rzeczywistością. Okropnie. <śmiech> Kiedy zdałem sobie sprawę, że właściwie to miałem zagwozdkę. Wtedy nie wiedziałem, co się dzieje. Bo zdawałem sobie sprawę z jednej strony, że jestem w świecie rzeczywistym, fizycznym. A z drugiej strony zdawałem sobie sprawę, że to, czego doznaję w tej konkretnej chwili, w tej niby rzeczywistości fizycznej, obiektywnej, nietykalnej, och jakże, jakże szarej, to jest normalnie żywa, ucieleśniona wizja, którą maniakalnie Obracałem w moim umyśle dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiącami, może latami, nie wiem. To nagle któregoś dnia znajduję siebie dokładnie w takiej wizji i wiem, że mi się to nie śni. Wiem, że nie fantazjuję. Nie mam snu na jawie. Tylko dosłownie się to dzieje w rzeczywistości fizycznej. No dosłownie centymetr po centymetrze w najdrobniejszym w modelowa wizja w idealnych warunkach, które mi pasowały dziewczyna, która jest permanentnie w moim guście do dzisiaj żałuje. W czego żałuję? Tego paraliżu. Bo sparaliżowało mnie to zetknięcie się z rzeczywistością. Że o Boże! To tak jak to, jak to naprawdę się stał? Ale jak to? Przecież to było wszystko w mojej głowie. Ja sobie to przecież wymyślałem. Nikt mnie nie uprzedził, że to się może naprawdę stać. Ha. Ty jesteś w tej lepszej sytuacji ode mnie wówczas, że Ty wiesz, że to się może stać. Ja też już dzisiaj wiem. Wszyscy wiemy jak wiele rzeczy się może naprawdę stać. Jak bardzo rzeczywistość warto uznawać za obiektywną i nienaruszalną. Och, och. Najlepiej to sobie spoglądać na to tak. Ty jesteś projektorem, rzeczywistości. to co nazywasz rzeczywistością, światem fizycznym, materialnym wokół Ciebie, to jest po prostu to, co się, to, ta wizja, ta iluzja, to zjawisko optyczne, złudzanie, które się na ekranie pojawia. Projektor masz z tyłu, pyk, rzucał, projektor światło, na ekranie masz obraz. To jest twój świat. Rzeczywisty. Materialny. Mogę popukać w mebel. Taki solidny, o. Nietykalny. Tak, bawi mnie to już dzisiaj bardzo. Prawdziwość rzeczywistości, ale mniejsza, żeby w dygresję znowu taką nie popadać. Styl życia. To miał być tylko wstęp. Styl życia. Prawo przyciągania stylem życia. Stało się. Dla mnie zrozumiałym, że praktyka prawa przyciągania musi być stylem życia. Bo... Hmm. I Inaczej byłoby trudno. Trudno, bo wydawałoby się jedno drugiemu przeczyć, że podczas wizualizacji myślę w sposób taki, a całą resztę dnia myślę, tak jak do tej pory, nic specjalnego. Nie ukierunkowuję się w jedną, pożądaną stronę. Myślę o czym popadnie, o dobrych i złych myślach. Pozwalam sobie na wszystko, zarówno na pozytywy, jak i na nerwy, na strach, zniechęcenie. No, ile można zyskać kiedy zadbać o wszystko. O ile życie się lepsze dzieje. Ta postawa chociażby, którą mówiłem, o której wspominałem wcześniej, żeby się we wszystkim dopatrywać, że, że działa na twoją korzyść, a szczególnie w rzeczach, które wydają się wręcz przeciwnymi. Coś poszło nie tak, coś się zepsuło. Coś wydaje się negatywnym w takim czy innym stopniu, w takim czy innym znaczeniu. Jak to może Tobie sprzyjać? A jednak można podejść do tego, uczyć się doskonalić, podchodzić do tego. Tak, to mi sprzyja. Nie wiem jeszcze w jaki sposób. Nie rozumiem, nie pojmuję, ale mogę obrać taką postawę, że to mi sprzyja. Co najwyżej w bardziej wyrafinowany sposób, ale sprzyja. Zapewne bardziej wyrafinowany, skoro nie jest dla mnie oczywiste, jak to ma mi niby sprzyjać ale mogę sobie tak założyć. Tak, to mi sprzyja. Wszystko mi sprzyja, więc to też mi sprzyja, to mi musi sprzyjać, bo wszystko mi sprzyja. O. Jak to zmienia? O ile to zmienia? O. Stan rzeczy. Chociażby o tyle, że daję Tobie szansę, żeby się tak nie wkręcać w zdenerwowanie, złość, frustrację, irytację, znieśnienie, stres, cokolwiek. Może się tak nie wkręcać. A jeżeli to do Ciebie nie przemawia, wiesz, powiem Tobie tak do mnie też nie przemawiała. Nawet nie wiem, czy do mnie przemawia w 100% dzisiaj, ale jakbym tak oszacował, to tak w 80 paru już przemawia. Ale był czas, kiedy do mnie to też nie przemawiała. I wiesz, co się stało? Tyle razy doznałem rzeczy, która sprawiała, że wybacz określenie, szlak mi trafiał. <laughs> Bardzo się denerwowałem, bardzo się złościłem, bardzo się irytowałem, frustrowałem. Oj, pioruny szły, tak jak z tego Pikachu, jak puszcza te wyładowania elektryczne. Pokémon, To piorunami strzelałem na prawo i lewo, bo generalnie nie uważałem się za osobę cierpliwą. O anielskiej cierpliwości nie wspominając. Więc piekliłem się, potrafiłem. No nie za każdym razem, ale bywały, przyznaję, takie zdarzenia, kiedy się potrafiłem pieklić dosyć, denerwować, że coś mi nie wyszło, że coś tam się jakoś inaczej poukładało. Nie, tak jak sobie to nie opracowałem. Coś poszło inaczej. Bóg, czy Wszechświat okazał się mądrzejszy ode mnie. I pokierował sprawami inaczej niż ja w swojej wiekuistej mądrości sobie wymyśliłem, och. I wiesz co? Za każdym razem okazywało się, że po tych wszystkich perturbacjach, nerwach, piekleniu się, piorunach, okazywało się w którymś punkcie, że to wszystko prowadziło do jakiegoś pozytywu. Do czego i do czego absolutnie bym nie dotarł, gdyby wszystko poszło po mojej myśli. Innymi słowy, zdałem sobie sprawę w którymś momencie, że ja nie znam wszystkich dróg do szczęścia. Część z nich jest dosyć wyboista, wydawałoby się. Czasem się okazuje, że niektóre są wręcz na skróty puszczone przez jakieś bardzo wyboiste tereny. Wiesz, kiedy wjeżdżało się do miasteczka mojego rodzinnego, na przykład kiedy jeździłem do szkoły średniej do innego miasta, pks to w tamtych czasach, kiedy wjeżdżało się, jak wracałem do domu tym samym pks kiedy wjeżdżało się do mojego rodzinnego miasteczka, to autobus przejeżdżał przez taki niekrótki kawałek drogi po kocich łubach. Tak telepower, zanim wjechał na asfalt, nie? I, i jak wjeżdżał na asfalt to była taka ułudnia takie jak płynie, jak po morzu płacanie, nie? ale Ale zawsze można było się zorientować, kiedy wjeżdżał do tego miasteczka, to... <gry> Może jakby jakąś okrężną drogą jechał, to by nie było tych ci bo tam od innej strony, jak się wjeżdżało, to pewnie był cały czas asfalt. No ale optymalna droga prowadziła niestety przez ten odcinek kocich łbów. I tak samo tutaj okazuje się, jedno, jeden, jedno z moich odkryć w życiu jest takie, że część dróg do szczęścia prowadzi przez takie odcinki kocich łbów. Przez jakieś wertepy, przez jakieś dziury w drodze, pagórki, coś. Czasem przez rów się przejeżdża jak jakiś master trakiem 4x4. Off-road, normalnie jedziesz czasem nieźle. Nie zawsze się jedzie po równiutkich niemieckich asfaltowych drogach, Na przykład. Ha! Ale co się wydaje najważniejsze w tym to to, co jest na drugim końcu. Po co jechać okrężną drogą? Czego się jeszcze nauczyłem? do tego, że Wszechświat czy Bóg znają, mają lepszy GPS ode mnie. Ha! Widzą więcej. Jak to możliwe? Ale tak jest. Widzą więcej. Więcej tras, więcej sposobów dotarcia do pozytywnych efektów, rezultatów. Jeżeli to do mnie kiedyś nie przemawiało, to wiesz, tak często, tak wiele razy Zdarzyło mi się to samo, ten sam schemat, że się strasznie denerwowałem, a w efekcie wyszło na to, że dotarłem do czegoś pozytywnego. I to jeszcze co gorsza, ja wiedziałem, mój umysł wiedział doskonale po fakcie, że ja do tego pozytywnego, wspaniałego efektu nigdy bym nie dotarł, a przynajmniej bardzo nikłe prawdopodobieństwo byłoby, żebym dotarł, gdyby wszystko poszło po mojej myśli. Tak jak sobie to wykombinowałem wcześniej. To nie było opcji, żebym dotarł do tej pozytywnej niespodzianki, czy do jakiegoś tam pozytywnego sektu. A tu nagle pyk. I tyle razy mi się ten schemat powtórzył w życiu. Że dzisiaj powiem to tak delikatnie. Czuję się bardzo zachęcony i zmocywowany do tego, żeby ze wszystkim co mi się w życiu przydarza dopatrywać się jakiegoś ukrytego działania na moją korzyść. Że w jakiś sposób to działa na moją korzyść. Czy to sprawiło, że ja rozumiem te rzeczy, w jaki sposób one działają na moją korzyść? Nie! Nadal część tych rzeczy jest dla mnie w ogóle niezrozumiała. Pewnie dopiero z czasem się objawi. Ale ile razy jeszcze ma się zdarzyć to samo, Żebym przestał walić głową o ścianę. Bo po co? Po co siebie radzić z denerwowaniem, złością, frustracją, irytacją, zniechęceniem itd. Tak po co? Czyż nie byłoby lepiej, albo o ile lepiej byłoby, gdyby zamiast tego całego pieklenia się usiąść spokojnie i powiedzieć, tak? To jest pewnie bardziej wyrafinowana metoda. Dostarczeniami przyjemności. I nie mam na myśli sadomasochizmu. Tylko ten niestandardowy szlak, którego ja nie widzę, ale na szczęście jest jakaś siła wyższa. Możesz nazwać się prawem przyciągania, jeśli chcesz. Kompetencja wyższego rzędu, wyższego poziomu, która wie, w jaki sposób doprowadzać do nas pozytywy. Rzeczy nam sprzyjające jeżeli tylko ich chcemy, jeżeli tylko ich oczekujemy, jeżeli uważamy, że na nie zasługujemy. Och, to jest podstawa. Potrzebujemy mieć ręce otwarte na otrzymywanie. Więc prawo przyciągania stylem życia. I teraz mówiłem o tej zmianie nomenklatury, nazewnictwa. To nie tylko tak, że prawo przyciągania stało się stylem życia, ale również zmieniłem nazwę z sekretu w praktyce na źródło kreacji, dopisując takie hasło Twórz własną przygodę. Gdyż jedną z rzeczy, którą sobie uświadomiłem, było to, że jeżeli prawo przyciągania jest stylem życia, to samo życie nagle z obowiązku, z czegoś, z czym potrzebujesz sobie radzić, jakoś ogarniać, staje się, czy może przynajmniej stać, przygodą. Przygodą, którą ja steruję. Można życie postrzegać, że jest się rzuconym na to życie jak liść na wietrze. Całkowicie zależnym od zewnętrznych warunków atmosferycznych, jak wiatr zawieje, tak się leci. A można postrzegać to tak, że ma się ster w swoich rękach. I pamiętać o tym, że nie wszystko musimy rozumieć. Nie wszystko musimy rozpoznawać, a przynajmniej nie musimy rozumieć i rozpoznawać od razu. Bo istnieje taki pogląd, że jeżeli ja nie widzę, nie rozpoznaję, że coś idzie po mojej myśli teraz, to znaczy, że coś mi nie wychodzi. Taka myśl może się nasuwać tobie czasem, że jeżeli nie rozpoznajesz, że rzeczy działają na całą korzyść, to znaczy, że coś ci nie wychodzi w twojej praktyce. Podczas kiedy może się okazać, że wychodzi jak najbardziej, tylko po prostu trasa jest bardziej niestandardowa. Bardziej wysublimowana. Ty nie musisz znać wszystkich dróg, wszystkich sposobów. Byłoby nierozsądne uważać, że znamy wszystkie, ha? Pozjadaliśmy wszystkie rozumy i wiemy dokładnie. Co jeszcze? Więc twórz własną przygodę. Takie hasło. Ale to też nie wszystko. Bo ha zdecydowałem się również porzucić termin prawo przyciągania i sekret na rzecz innego terminu. Terminu świadoma kreacja. Tak to sobie nazwałem, wyszukałem raczej we własnym umyśle jako najbardziej trafne określenie na dziś dla mnie. Świadoma kreatcja. Dlaczego tak? A nie prawo przyciągania. Dlatego, że na tyle na ile ja rozumiem to, co się znajduje za prawo przyciągania czy sekretem, ten mechanizm wspomniany, to co się tak naprawdę tam dzieje z tyłu, pod maską, za kurtyną, co ma związek bezpośrednio z naszymi myślami, emocjami, uczuciami, mentalnością, z tym wszystkim, z tą całą misją zasiewaniem ziarna, to zdając sobie sprawę, że hmm, to nie jest przyciąganie tak naprawdę, tylko tworzenie. Tak jakby. Można to określać jako przyciąganie, ale ale bardziej trafnym wydaje mi się, że jest to tworzenie. Że mamy do czynienia bardziej z procesem tworzenia, kreacji, niż z procesem przyciągania. Może też nie będę się zagłębiał teraz tak bardzo w to, dlaczego tak uważam. Ale uważam, tak, żeby skrócić ten temat, uważam, że Przyciąganie jest skrótem myślowym. Ujęcie sprawy w taki sposób, że ja przyciągam daną rzecz do siebie. Ja przyciągam realizację danego marzenia do siebie. To uważam, że takie ujęcie sprawy, że ja to przyciągam, jest skrótem myślowym. Więc postanowiłem używać tego określenia świadoma kreacja które jest mi, mi osobiście znacznie bliższe, dlatego go używam, zamiast prawa przyciągania i sekretu. Z tymi określeniami prawo przyciągania, sekret, wszystko jest w porządku. One są świetne, chwytliwe, zrozumiałe, łatwo sobie wyobrazić ten proces jako przyciąganie, i myślę, że to jest kwestią gustu, jakiego określenia będziesz używał, używała. One są w porządku. Dla mnie osobiście, po prostu bardziej działa dzisiaj określenie, bardziej przemawia do mnie określenie świadoma kreacja. Ono mi przypomina, że kreuję, czyli tworzę cały czas. Oraz przypomina mi o tym, że mogę to robić świadomie. Nie muszę, co ważne, nie muszę, ale mogę. Nie muszę, bo oczywiście jeżeli nie będę robił tego świadomie, nie będę przykładał do tego wagi, to się z tym stanie dokładnie to samo, co z oddychaniem. Co się dzieje z Twoim oddychaniem, kiedy nie przykładasz do niego wagi? Uwagi. Kiedy się na nim nie koncentrujesz. Co, przestajesz oddychać? No, wiemy wszyscy, że oddychamy cały czas. Więc dokładnie tak samo ma się sprawa z tworzeniem. Z emisją, z transmisją naszą, prawo przeciąganiową. Dokładnie tak samo sprawa wygląda, moim zdaniem. Ona ma miejsce cały czas. Cały czas wysyłasz komunikat wszechświatowi, czego chcesz. Możesz zadać pytanie, no ale jak to? Przecież wysyłam ten komunikat tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wizualizuję sobie to, czego chcę. Na przykład nowego Mercedesa czy BMW. To Wtedy sobie wizualizuję, że go chcę i wtedy wysyłam komunikat. No resztę dnia nie myślę o tym Mercedesie i BMW. No to jak wysyłam komunikat, czego chcę? Skoro nie myślę większość dnia o tym Mercedesie czy BMW. Po pierwsze, faktycznie nie wysyłasz komunikatu o Mercedesie i BMW przez większość dnia. Więc tak na marginesie odpowiedz sobie pytanie, ile tracisz. Nie, przecież nie musisz tak naprawdę myśleć, mieć przed oczami non stop tego Mercedesa i BMW, bo nie mógłbyś, nie mogłabyś funkcjonować w twoim dniu, prawda? Gdybyś non stop miała przed oczami, czy miał przed oczami ten samochód. Nie o dochodzi. Ale.. O co chodzi, to chodzi o to, żeby stać się osobą, która już ten samochód ma lub ma go zaklepanego. Wiesz, jeżeli wiesz, że coś jest faktem, wiesz, że coś jest oczywiste w Twoim życiu, nie musisz o tym na co Wystarczy, że znajduje się w przegródce w Twoim umyśle, że to jest oczywiste, pewne, zaklepane. Czujesz tą różnicę? Jeżeli nie czujesz tej różnicy, to przypomnij sobie, jakie to uczucie. Przywołaj jakąś myśl, jakąś informację, która jest dla Ciebie oczywista całkowicie. Na przykład, jeżeli nie uczysz się jeszcze... Hmm, jakby to powiedzieć? Może tak, powiedzmy, że... O, może to być dobry przykład. Że masz już zorganizowaną wycieczkę na wakacjach. Wiesz dokładnie, jak spędzisz wakacje, gdzie wyjedziesz może gdzieś do rodziny, może na jakąś wycieczkę, ale wiesz, powiedzmy, że wiesz już, że tak będzie, że to jest postanowione, że tak się stanie. No to to jest przykład takiej rzeczy oczywistej, którą, o której nie musisz myśleć na co dzień, zanim wakacje nastąpią, bo wiesz, że tak czołowak to jest zaklepany, tak będzie. To jest postanowione. Albo wiesz na przykład, że ech, za tydzień w czwartek będziesz pisał klasówkę z jakiegoś tam przedmiotu. Sprawdzian, test. Albo wiesz, że spotkasz się z kolegą, koleżanką jutro o piątej. Już jesteście umówieni. Wiesz, że to jest fakt oczywisty. To wszystko są oczywiste rzeczy, zaklepane. Raczej się nie zmienią. Raczej tak będzie. Nie potrzebujesz o tym podmyśleć. Po prostu wiesz, Pomyśl, przyjrzyj się tym informacjom i postaraj się wyłuskać z tego, co takie charakterystyczne odczucie pewności. To nawet nie jest odpowiednim, wydaje się, używanie słowa pewność względem tego. Co bardziej trafnym wydaje się słowo oczywistość. I tak samo może być z tym BMW czy Mercedesem. Może stać się oczywiste dla Ciebie, że ten Mercedes czy BMW jest Twój to jest tego kwestia czasu. I że ty nawet nie potrzebujesz sobie głowy łamać nad tym, w jaki sposób ma to się stać. Nie potrzebujesz. Jeżeli uznasz, że to jest fakt, to tak będzie. Wyobraź sobie taką sytuację. Przychodzi do ciebie ktoś, jakiś mężczyzna, czy kobieta i a może to ktoś z rodziny kogo nie znałeś do tej pory, nie znałaś. I zapoznaję się z tobą i trochę sobie rozmawiacie i w którymś momencie ta osoba mówi, że ona. Czego Ty chcesz? Co byś chciał? Nie, nie myśl o kosztach, co byś chciał. No i ty tam mówisz, no ściemnia, że pizzę byś chciał. No dobra, dostajesz pizzę. Ale mówi, no, mówi do ciebie coś takiego, no ale pomyśl. Jakoś tak bardziej spektakularnie. Naprawdę nie myśl o kosztach. Możesz mieć wszystko. To, co byś chciał. No to myśl, nowy rower, nie? Nowy rower bym chciał. Markowy. 200 przerzutek silniczek i światełka i te pole dryfowe dla fanów Dune. Czyli, żeby lewitował trochę. Nie no, generalnie, no po prostu coś tam podajesz. I się okazuje, coś realnego podajesz. Dobra, nie podajesz tego science fiction dobra ale coś realnego podajesz. Coś bardziej spektakularnego. Co, co to by mogło być? Hmm. No dobra, jesteś dziewczyną, chcesz markową torebkę Chanel czy to tam za jakieś tam kilka tysięcy. No to podajesz tam torebkę, spoko. Dostajesz ją. Ta osoba tobie przynosi tę torebkę. Czy sprawia, że kurier do ciebie ją przynosi następnego dnia. Ha. I co, już wiesz? Już uwierzyłeś, uwierzyłaś, że możesz mieć wszystko, co, no wszystko, przynajmniej dużo. I teraz, ha, ta osoba może Ci powiedzieć, że no, względem Twojego tego marzenia o BMW czy Mercedesie, ona też może go zrealizować. To może potrwać nieco dłużej, ale może. Uwierzysz jej? Możesz jej uwierzyć, bo wygląda na to, że ta osoba naprawdę może wszystko załatwić i ma na to środki i z jakiegoś powodu chce to robić. Więc, prawdopodobnie mógłbyś uwierzyć dosyć łatwo, czy mogłabyś uwierzyć dosyć łatwo tej osobie, że ona faktycznie ten samochód skołuje. I że wcale nie będzie z drugiej ręki. <śmiech> Więc co? Nie potrzebujesz sobie łamać głowy nad tym, jak ona to zrobi. Wystarczy, że już cię zdążyła przekonać do tego, że leży to w jej mocy. I że ma taką intencję. Więc nie będziesz sobie łamać głowy nad tym, po co? Nawet, nawet jakbyś chciał, czy chciała się nad tym zastanawiać, to, to nie masz bladego pojęcia, jak ona to zrobi. Chociażby nie znasz detali, no nie? Nie wiesz, ja wiesz, podam Ci taki przykład z mojego życia osobistego. Kiedyś spotkałem się z przedsiębiorcą, który wprowadzał do Polski ze Stanów takie, takie pojaździki małe. Już teraz nie wspomnę nazwy, to były takie zmyślne pojazdy elektroniczne, e, których jeszcze wtedy w Polsce, one nie były tak bardzo rozpopularyzowane. W każdym razie, ten polski przedsiębiorca wprowadzał sobie te pojazdy z Ameryki. Było powiedziane, że on je sprowadzi. Ja stałem tego przedsiębiorcę na tyle, że ja wiedziałem, że on to zrobi na pewno. Bo on już nie takie rzeczy w życiu lat był, więc ja wiedziałem, że jeżeli on chce to zrobić, to on sprowadzi. No niby, niby nie jest to nic specjalnego, ale z drugiej strony ja nie miałem pojęcia, jak to się robi, jak on ma niby za oceanu sprowadzić te pojazdy, jak to się robi formalnie, urzędowo, jak to wszystko zaklepać, żeby to doszło do skutku i żeby doszło do skutku bezpiecznie, efektywnie, żeby to gdzieś nie przepadło po drodze. Ja o żadnej z tych rzeczy nie wiedziałem, jak się robi. Wiedziałem tylko, że gość ma taką intencję i gość to zrealizuje, bo leży te z jego mosy. I faktycznie któregoś razu przyjechałem spotkać się z nim, widzę, a tu leży <śmiech> cały nowy zestaw tych pojazdów elektrycznych za oceanami. Zmaterializowały się. Ja nie potrzebowałem wiedzieć, jak on to zrobi, czy zrobił. Jak on tego dokonał. Po prostu potrzebowałem tylko wiedzieć, że to jest oczywistość. I tak samo w sprawie przyciągania możesz, właściwie nie potrzebujesz myśleć non stop o czymś, mieć coś przed oczami. Kluczowym jest, czy to będzie dla Ciebie oczywiste. Czy to jest oczywistość. Mówiłem kiedyś o takiej postawie braku innego wyjścia. To jest dokładnie to. Jeżeli czegoś bardzo, bardzo chcesz, jest to pragnieniem Twojego serca. Mówimy teraz już o, takiego, o takich pragnieniach wysokiego, dużego, dużego kalibru, które nazywam pragnieniami serca. Najprawdziwsze, najgłębiej z serca płynące pragnienia, największe Twoje życiowe pragnienia. Jeżeli wiesz, że tego naprawdę, naprawdę chcesz, to zadaj sobie pytanie. Czy dopuszczasz inną możliwość? Czy dopuszczasz, czy dopuszczałbyś, czy dopuszczałabyś, czy chciałbyś, chciałabyś dopuszczać w ogóle możliwość, że Twoje życie potoczy się inaczej? Zadaj sobie takie pytanie. Ja sobie zadałem i mi pomagało w życiu. Przy najważniejszych, największych pragnieniach w moim życiu zadawałem sobie to pytanie. Nie mając bladego pojęcia, jakby te zapragnienie miało się spełnić. Nie czułem się komfortowo z tym, że ja nie wiem, jak by one się miały spełnić. Nie czułem się komfortowo z tym, że mój umysł mówił mi, że nie dostrzega dużych szans, wręcz przeciwnie, żeby to się miało ziścić. No bo jak? W jaki sposób? Nie widzi dróg. Mój umysł nie widział dróg specjalnych potencjalnej realizacji. Przeszkadzało mi to, nie czułem się z tym komfortowo, ale z drugiej strony wiedziałem, że ja bardzo, bardzo, bardzo ogromnie, ogromnie, ogromnie tego pragnę, żeby tak się stało. I nie wiedzieć, jak to się ma stać, czy mieć wrażenie, że jest to mało prawdopodobne, nie przeszkadzało mi tego ogromnie pragnąć. To rodziło dyskomfort, owszem, no ale nadal tego ogromnie pragnąłem, więc zadałem sobie pytanie, czy ja w ogóle dopuszczam w którymś momencie mnie tak naszło po prostu zadać sobie takie pytanie, czy ja w ogóle dopuszczam perspektywy, żeby moje życie wyglądało inaczej, bez tego pragnienia i odpowiedziałem sobie, że nie nie ma takiej opcji, żebym ja dopuszczał że ja z tego zrezygnuję i położę kreskę na tym pogodzę się z tym będzie to będzie, nie będzie to nie będzie. Zdecydowałem, że to jest dla mnie za duże pragnienie, za ogromne, za intensywne, żebym mógł tak zrobić, żebym mógł w ogóle rozwalać to. I nazwałem to później brakiem innego wyjścia, mentalnością braku innego wyjścia, która z sobie sprawy zaczęła mi pomagać w życiu. Pomagała mi w życiu w ten sposób, że wiedziałem, że chociaż nie wiem, nie mam pojęcia nawet, choćbym nawet nie o pojęcia, w jaki sposób coś ma się ziścić, zrealizować, spełnić, to podtrzymuje mnie na duchu bardzo sam fakt, że ja nie widzę dla siebie innego wyjścia niż to. Ma być tak, jak chcę, albo nie będzie nic innego. Ale to jest mój kurs, jaki sobie wytyczam przez cały ten świat, przez całe to życie. Że to jest to, czego ja chcę. Ja tym imituję. To jest mój cel. To jest moje pragnienie. Ja nie muszę wiedzieć, jak. Mam gdzieś rachunek prawdopodobieństwa. Czytam z serca. Bardzo wyraźnie czuję, że ja tego ogromnie chcę. Że moje serce po prostu umiera do tego. Po prostu, jak to po angielsku się mówi, I'm dying for it. Ja ogromnie tego pragnę. To jest moje życie. To z mojego serca płynie. I to mnie obchodzi. To jedyne to mi obchodzi. To jest całe moje życie, cała moja uwaga koncentruje się na tym. I to nie jest batalia o realizację marzenia, to jest po prostu patrzenie w jednym kierunku. Nieustanne. A nie negocjowanie z życiem. Uda się, nie uda się, uda się, nie uda się. Jakie są szanse? A może jednak zrezygnować? Bo może to mrzonka? Może wszyscy stajemy w którymś momencie przed takim wyborem. Jak podejść do własnych pragnień? Czy potraktować je poważnie, czy jednak dać się dać żyć ponegocjować? Czy samemu pozwolić sobie ponegocjować z życiem, ile da się wyciągnąć? O ile w ogóle cokolwiek? I czy bujam w obłokach, czy nie bujam w obłokach? Czy to, co z mojego serca płynie, to jest przypadek, kaprys, czy czy jednak uznać, że tam się znalazło w jakimś konkretnym celu, z jakiegoś konkretnego powodu? I mam wybór, jak spędzę własne życie. Ja stwierdziłem, że choćby nawet w ogóle nie, nie zrealizowało się dane pragnienie w moim życiu, to mając non-stop przed oczami, w cudzysłowie, w metaforycznie, to pragnienie, w sensie będę tu na to pragnienie, non-stop pragnąc tego, non-stop, żeby to była najważniejsza rzecz w moim życiu, to jeżeli nawet miałoby się to nigdy nie spełnić w tym życiu, a ja będę jednocześnie całe życie tego pragnął, Czyli żył w relacji z tym pragnieniem, aktywnej, żywotnej relacji z tym pragnieniem. Ono będzie żywe, tętniące we mnie. Ja będę jego ucieleśnieniem. To ja będę na wygranej pozycji, bo nie zaprzedam siebie. Będę żył jak najbliżej mogę tego, co jest dla mnie najważniejsze. No to jest najbliższe w tym momencie dostępne dla mnie, czyli żyć wewnątrz. Pamiętasz, jak sobie wyobrażałem to spotkanie z dziewczyną, nie spotykałem się z żadnymi dziewczynami wcześniej, nie było to dla mnie dostępne, byłem zbyt nieśmiały i tak dalej i tym podobne, ale spotykać się z nimi w wyobraźni pomogłem. Mogłem, to było w zasięgu. Więc się spotykałem. I tak samo tutaj. Ha. Mogę być w relacji z moim pragnieniem najbliżej, jak się da. Na daną chwilę. Jeżeli jedynym sposobem jest życie z moim pragnieniem w wyobraźni, proszę bardzo. To, jest, to było nadal dla mnie lepsze niż życie bez tego. Jeżeli życie bez tego jest dla Ciebie dostępne, no to może pragnienie nie jest wystarczająco duże czy silne, żeby to Tobą załadnęło. tak bardzo jak no. W każdym razie oczywistość z tego wypływa pewna że i pewna pociecha, że z góry Twoje życie podporządkowałeś wówczas, czy podporządkowałeś, czy ja podporządkowałem, Temu pragnieniu i przestaje już się liczyć właściwie. To jest pewna taka uwalniająca świadomość, kiedy masz taki punkt, osiągasz taki punkt w życiu, że przestaje się nawet dla Ciebie liczyć, czy spełnić się to w tym życiu. To jest tak, tak ważne, że nawet to się przestaje liczyć. Może to dziwnie brzmi, ale może uda ci się to zrozumieć teraz. Niewiedza potrafi być paraliżująca, ale pragnienie potrafi być silniejsze od niewiedzy. Od dyskomfortu tą niewiedzą spowodowanego. I możesz żyć tym pragnieniem możesz nim być literalnie. Ucieleśnionym własnym pragnieniem. Żyć podług siebie to jest bardzo ważne. Dla mnie osobiście. Więc? Tyle słowem: ha! Wstępu! Ha! Ha! Myślę, że ewentualnie zrobię tak, żeby było prościej, to podzielę ten odcinek na, na dwa. Po prostu. Garść takich, ten, to nagranie będzie garścią takich swobodnych refleksji, przemyśleń, sekretowych dla przypomnienia. 31 rozdział źródła kreacji. Sekret jako styl życia, prawo przyciąganie jako styl życia, świadoma kreacja. świadoma kreacja. Myślę, że źródło kreacji powróciło. Mam trochę tematów, zagadnień na nowe epizody przygotowanych. Najbliższym z nich, które właśnie za chwilę zacznę nagrywać jako osobny epizod, będzie modlitwa. Modlitwa a prawo przyciągania, czy już w nowym duchu modlitwa, świadoma, kreacja. Więc bez dalszych już słów zakończam ten wstęp. 31. Otwierający nowy sezon źródła kreacji epizod. Dziękuję Tobie za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego epizodu źródła kreacji. Mówił Thomas Link.